rozmowie, jaką przeprowadziłem z panią Anetą Prymaka w Centrum Nauki Kopernik na temat oczywiście tego powstającego w Warszawie Centrum. Zapraszam. Proszedłem dzisiaj z mikrofonem do Centrum Nauki Kopernik, które na razie mieści się na ulicy Mokotowskiej 17 w Warszawie. To biura tutaj są, prawda, tylko, ale bardzo szybko rośnie ta siedziba, która będzie już taką poważną e, docelową siedzibą nad Wisłą, prawda. Proszę mi opowiedzieć, kiedy to się zrealizuje, kiedy otworzy się to centrum i jaka tam jest powierzchnia, bo to widzę, że to olbrzymi, olbrzymi teren, olbrzymi budynek. Oj, no i tak rośnie bardzo, bardzo szybko. Dzisiaj z rana jak przyjeżdżałam Mostem Świętokrzyskim, to widziałam, że zniknął ostatni żuraw, który, który to centrum stawiał, więc te takie ciężkie prace budowlane właściwie już się zakończyły. Teraz no, już ruszyły bardzo takie zaawansowane przygotowania do tego, żeby centrum mogło się otworzyć, a to już wkrótce, bo pierwszą część, pierwszy moduł centrum otwieramy na początku września. Tego roku. Oczywiście, to są plany, które zakładają, że wszystko się, te, te prace wykończeniowe, odbiory i tak dalej, że wszystko pójdzie dobrze. No, liczymy na to, że, że uda nam się wtedy otworzyć. I ta pierwsza część, którą udostępnimy publiczności, będzie właśnie prawie w całości przeznaczona dla tej publiczności, bo w całym centrum. Znajdzie się sześć działów wystawy stałej, a pięć z nich w tej pierwszej części, czyli właśnie większość atrakcji już będzie dostępnych we wrześniu tego roku. Druga część centrum, gdzie będą będzie jedna część wystawy, taka nietypowa wystawa dla młodzieży, centrum konferencyjne i nasze biura, to planujemy otworzyć w grudniu tego roku i w przyszłym roku, około kwietnia, mamy nadzieję, że otworzymy planetarium, i wtedy też tak naprawdę zacznie działać Park Odkrywców wokół centrum, bo wiadomo, że w naszym klimacie wiosna jest takim czasem, gdy, gdy na zewnątrz można spędzać czas i gdy można się cieszyć urokami Wisły, bo to jest taki, taka duża zaleta, duży atut centrum, że ono powstaje bardzo blisko Wisły powstaje na samym, nad, nad samą rzeką i jakby miejmy nadzieję, że zaporządkuje taki nurt powrotu miasta nad rzekę, że pojawi się bardzo poważny powód, żeby na tę rzekę przyjść, bo w centrum i w środku zwiedzając wystawy i korzystając z działań, które tam będziemy prowadzić i na zewnątrz w otwartym, ogólnie otwartym parku Będziemy spędzić cały dzień, cały przyjemny weekend w kontakcie z przyrodą, bo. Rozumiem, z przyrodą, ale mamy się kontaktować również z nauką, czyli co, co będziemy mogli zrobić? Wejdziemy, będzie tam, widziałem piękne zdjęcia, też postaramy się zamieścić je. Duże przestrzenie nowoczesne, no ale. To nie jest tylko, żeby tam przyjść i posiedzieć, nie. prawda? Co będzie można, jak już powiedzmy za rok, tak? Bo za rok już będzie... Nawet bliżej, myślę, że za pięć miesięcy już będzie można zrozumieć, co w tych przestrzeniach i po co to Centrum Nauki zostało wybudowane, bo to będzie, zgadzam się, duży budynek, około 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a w nim głównie... Wystawy, urządzenia złożone z urządzeń do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń, obserwacji, prostych bardzo często, ale dzięki temu e, pozwalających nam zrozumieć, jak działa świat wokół nas, e, jak, jakie są prawa nauki zadać sobie pytania i szukać na nie odpowiedzi, bo to jest taką myślą przewodnią centrum, że centra budzą ciekawość, że centra jakby trochę odmitologizowują naukę w tym sensie, że pokazują, że każdy z nas zadaje sobie na co dzień pytania naukowe, zwłaszcza dzieci to robią, później dorosłym się wydaje, że nie wypada tak robić, bo trzeba wszystko wiedzieć, Okazuje się, że, że codziennie mamy do czynienia z jakimiś ważnymi zjawiskami, nie wiem, poczynając od takich rzeczy jak spadanie, grawitacja, różne zjawiska społeczne, budowanie się wspólnoty, tak? to, to, to wszystko jest nauką tak naprawdę. Tym zajmuje się nauka i my tam będziemy mogli się zająć, różnymi zjawiskami na własny użytek. To znaczy oczywiście to wszystko, te, te, każdy z tych eksponatów je, zrobiony jest w taki sposób, żeby nas zainteresował, zachwycał i pokazywał. E, Praktyczne przełożenie tego, czego się tam kiedyś na lekcjach fizyki, chemii, matematyki, polskiego tak, historii uczyliśmy, bo na przykład z takich bardzo spektakularnych rzeczy będzie tam taki rowerek, na którym będziemy jeździć po linie zawieszonej na wysokości drugiego piętra i nie spadniemy. Dlaczego? No dlatego, że w rowerku przesunięty jest środek ciężkości, który uniemożliwia upadek. Tak? To nam pozwala zastanowić się, no dobra, czyli czym ten środek ciężkości jest, jak to wpływa na nasze codzienne życie, jak to wpływa na to, że my chodzimy na dwóch nogach, co nie jest takie proste, a... I jak to się dzieje, że urządzenia, które wymyślamy, nie, mogą, mogą też działać. E, będziemy tam mogli zastanawiać się nad e, zjawiskami związanymi właśnie z fizyką, z optyką, z chemią. Będziemy z, mogli zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała, zrozumieć, e, na przykład zadam sobie pytanie, dlaczego e, dotychczas nie udało się naukowcom wyprodukować sztucznej ręki, która byłaby tak doskonała jak ta nasza. Tak? Zobaczymy też niezwykłość tego świata wokół nas. Czyli rozumiem, że to będzie centrum nauki popularnej tak naprawdę, tak? czy no. również centrum nauki dla naukowców? Dla naukowców również, bo naukowcy w dzisiejszym świecie zajmują się często bardzo wąskimi dziedzinami wiedzy. i Fizyk niekoniecznie jest zorientowany w zjawiskach związanych z biologią, na przykład. Więc fizycy, jakby naukowcy, też będą mieli tam coś dla siebie, w tym sensie, że oni będą mogli poszerzać swoje zainteresowania. Także jeśli chodzi o ich specjalizacje spotykać się z odbiorcami, bo to jest też coś bardzo ważnego. Czyli planowane są również wykłady jakieś, seminaria? Czy... My raczej mamy taki, naszym, mamy własną koncepcję, tak, własną specyfikę. Centrum jest generalnie przeznaczone dla ludzi, którzy są ciekawi i tą ciekawość chcą jakby za nią iść, Dbamy o to, żeby było jak najwięcej rzeczy i aktywności takich, gdzie my sami możemy zostać zaangażowani w coś, możemy zbadać, sprawdzić, zrobić, podyskutować. Tak? I oczywiście różnego rodzaju debaty, dyskusje, spotkania w Centrum Nauki też będą, bo z jednej strony to będzie duża wystawa skierowana do bardzo... Dużej, do, do różnych grup społecznych, ale właściwie obejmująca wszystkie grupy, bo tam będzie i wystawa dla małych dzieci, e, i wystawa dla e, młodych dorosłych, którzy też są taką grupą, która ma specy... specyficzne e, potrzeby, takie własne potrzeby, tak jakby przy... związane z wiekiem, w którym są. E, no ale też będą te, te wystawy pozostałe, właściwie są tak zrobione, że zarówno. E, gimnazjalista, jak i jego mama, tata, dziadek tak, będą mogli tam coś dla siebie znaleźć tak, i zastanowić się, zbadać coś, co ich akurat interesuje. Ale oprócz jakby tej części związanej z wystawami, Będziemy też prowadzić różne działania, które umożliwiają spotkanie świata nauki i, i, i ze społeczeństwem. No świat nauki też należy do społeczeństwa, tak? ale wymiany poglądów, różnych grup. Czyli taki nieustający festiwal nauki właściwie, tak? Nie ustaj... Tak, tak. No, festiwal nauki, piknik naukowy to są wydarzenia, które gdzieś leżą. U początku w Centrum Nauki Kopernik, bo 14 lat temu już odbyły się, odbył się zarówno pierwszy festiwal nauki, jak i pierwszy piknik naukowy. I to było dla wielu osób, także częściowo dla organizatorów, duże zaskoczenie, bo nikt się nie spodziewał, że społeczeństwo tak bardzo jest nauką zainteresowane i jest, ma ochotę wiedzieć więcej, tak? bo raczej pokutowało wtedy i częściowo w niektórych osobach pokutuje to pewnie do dziś, że nauka to jest takie hermetyczne, jakieś coś kompletnie niezrozumiałe. czym? Taki normalny człowiek raczej nie jest w stanie się zajmować, nie jest w stanie nic zrozumieć, ci naukowcy gdzieś tam siedzą zamknięci w swoich gabinetach, coś tam robią, ale do końca nie wiadomo co. Tak, Festiwal i piknik Umożliwiły naukowcom wyjście z tych laboratoriów i pokazanie, co oni robią. Okazało się, że zainteresowanie jest ogromne, że przyszły tysiące osób na te wydarzenia, które były organizowane właściwie oddolnie, praktycznie bez jakichś większych nakładów finansowych. Z roku na rok ta liczba chętnych rosła i liczba osób, które odwiedzały piknik, to dzisiaj jest około 150 tysięcy osób w ciągu jednego dnia. To jest gigantyczna frekwencja, to jest jedna z największych, chyba największa impreza popularyzująca naukę, taka audytorowa zewnętrzna, największa w Europie. Festiwal nauki to też jest zawsze ponad 100 tysięcy osób odwiedzających. No i ta grupa, która przychodziła duża, zaczęła tak mówić, pytać, czy taki festiwal, taki piknik mógłby być u nas tu w Warszawie codziennie, dlaczego tak krótko, dlaczego nie możemy przyjść w weekend i, i szukać, i bawić się tą nauką i zadawać sobie różne pytania. No i w taki sposób ów projekt dojrzewał. W 2004 roku ówczesny prezydent Le Warszawy, Lech Kaczyński, powołał zespół do spraw Centrum Nauki Kopernik. No i ruszyła machina. Udało się, przy, przy tworzeniu Centrum Nauki udało się coś, co wydawało się jest niemożliwe, bo zespół powołany z jakby z inicjatywy prezydenta Warszawy to był początek. Wkrótce e, miasto stołeczne właśnie w osobie pana e, prezydenta, e, minister edukacji ówczesna Krystyna Łybacka i minister nauki e, pan Kleiber. Nie były to opcje polityczne, jak pan widzi, które specjalnie ze sobą chciały współpracować. Tutaj porozumiały się, siadły do jednego stołu i podpisały porozumienie o utworzeniu Centrum Nauki. Wydaje mi się, że no tutaj nauka... M, Pogodziła różne opcje, te opcje okazały się tutaj nieistotne, więc jakby tak utworzone centrum, no ta machina już później ruszyła, nabrała tempa, dzisiaj jej efektem jest ten budynek, który powstał na po Wiślu i wystawy, które praktycznie też już są prawie ukończone, które się tworzą w w całej Europie, no bo w Polsce jeszcze nie mamy wytwórców mm -hmm. tego typu wystaw, no bo dotychczas Centrów Nauki u nas też praktycznie nie było, więc te wystawy już są utworzone. No właśnie, no, ale ja zauważyłem, działalność już jest, mimo że budynek jest nieskończony. tak? Co w tej chwili dzieje się w Centrum Nauki? Kopernik. Teraz najważniejszym wyzwaniem naszym jest oczywiście otwarcie, bo to już praktycznie za cztery miesiące i e, no, to jest bardzo dla nas pracowity czas. Więc tych aktywności teraz e, nie jest tak dużo, ale generalnie od samego początku, od chwili utworzenia e, próbowaliśmy e, pokazywać, czym Centrum Nauki będzie, e, tłumaczyć ludziom. A Trudno wytłumaczyć, że Centrum Nauki to będzie taka instytucja, gdzie w sposób zrozumiały, doświadczalny, interaktywny będzie można przeprowadzać doświadczenia i tak poznać naukę. Oczywiście możemy tak tłumaczyć, ale to jest trochę sprzeczne z charakterem Centrum Nauki, lepiej jest pokazać. Tak? Bo zamiast właśnie słów, że prawo takie, a takie, to jest to, to i to, my wolimy to pokazać. Tak samo tutaj. Gdy tylko powstało centrum, stworzyliśmy wystawę objazdową eksperymentu, która jest takim centrum w pigułeczce małej. To jest ponad 20 interaktywnych eksponatów, prostych bardzo, które można zapakować do samochodu i jeździć z miejsca na miejsce, rozstawiać to w salach gimnastycznych lub na korytarzach w szkole albo w jakichś salach w domach kultury. I zapraszać ludzi do eksperymentów, żeby sprawdzili, jak, żeby zobaczyli na przykład twierdzenie Pitagorasa na własne oczy, żeby zrozumieli, jak się tworzą pioruny, żeby, no, żeby mogli sobie pobawić się, a jednocześnie zadać poważne pytania. I jakby ta wystawa eksperymentu, którą uruchomiliśmy już. Cztery lata temu była takim pierwszym dużym naszym wydarzeniem, okazało się, że zapotrzebowanie na tego typu aktywności jest przeogromne, bo gdy tylko ogłosiliśmy zapisy dla szkół, które mogły zapraszać wystawę, to dosyć szybko musieliśmy te zapisy zamknąć, bo ta liczba szkół, która się zgłosiła, była tak duża, że e, wiedzieliśmy, że mamy ograniczone możliwości, więc możemy pojechać tylko do pewnej ilości, ale przestraszyliśmy się, że jeśli dobrze pójdzie, no to będziemy zapisywać na 2125 rok na przykład, a podejrzewamy, że mimo tego, że wystawa została zrobiona bardzo starannie, że mogły być pewne problemy, żeby ona do, tych, do tej pory dotrwała, tak, już nie mówiąc o osobach zapraszających nas, więc teraz ciągle jeździmy jeszcze do tych szkół, które wtedy nas zaprosiły. Um, Podobne zjawisko, to znaczy ogromną potrzebę zobaczyliśmy, gdy uruchomiliśmy warsztaty familijne. To są takie warsztaty dla całych rodzin, gdzie pięcio-ośmiolatki wraz z rodzicami przychodzą do nas i wspólnie szukają odpowiedzi na pytania, które dzieci zawsze zadają, a rodzice mają problem, żeby na nie odpowiedzieć. Czyli na przykład, gdzie jest schowana muzyka na płycie CD, skąd w kontakcie bierze się prąd. Dlaczego ciasto rośnie na drożdżach, dlaczego słyszę głos staty w słuchawce, chociaż go nie ma w domu, skąd na nim wybiorą się chmury. Tak? To są takie pytania, których, które każdy z nas pewnie kiedyś od jakichś dzieci słyszał. i Wydaje nam się, że wiemy jak na nie odpowiedzieć, ale dosyć szybko w tym krzyżowym ogniu pytań dochodzimy do takiego miejsca, gdzie rozkładamy ręce i chcemy uciec. Tutaj na tych warsztatach wspólnie szukamy, robimy doświadczenia, wspólnie to, ten kod muzyki na płycie CD gdzieś tam w plastelinie próbujemy wycisnąć, tak, żeby zrozumieć zasady działania. No i też bardzo szybko okazało się, że... No chętnych jest po prostu bardzo dużo i to teraz jest takie wydarzenie, o którym krążą w Warszawie legendy, że nie można się dostać, że żeby się zapisać, to trzeba, bo tam ogłaszamy zapisy o określonej godzinie, to nie można się spóźnić ani minutę, bo minuta spóźnienia sprawi, że już najprawdopodobniej tych miejsc nie będzie. I, i ma, jakby To pokazuje ogromną potrzebę społeczną bo, i to właśnie w każdej grupie, bo ostatnio robiliśmy konferencję dla nauczycieli, e, poświęcono, podczas której jakby pokazywaliśmy im jak do, do szkół, do lekcji, na lekcje można wprowadzić interaktywne metody, eksperymenty, doświadczenia bez dużych nakładów finansowych. I ta konferencja, to była konferencja na ponad 100 osób, miejsca się skończyły właściwie po kilku dniach od ogłoszenia zapisów, więc jakby dla, dla nas to jest bardzo ważne, bo wiemy, że to, ta dotychczasowa działalność była troszkę namiastką tego, ale pokazuje, pokazuje to wszystko, że jest ogromna potrzeba, że, że, że nie jesteśmy zawieszeni w próżni, że rzeczywiście no, naszym celem jest to, żeby docierać do ludzi, żeby budzić ciekawość społeczną, żeby wspierać, żeby wspierać edukację, żeby wspierać edukację zarówno tą szkolną, jak i tą taką nieformalną. Mhm. Więc no, zależy nam na tym, żeby pomóc szkole polskiej się zmienić, tak, żebyśmy już nie narzekali ciągle, że nie ma pieniędzy, czegoś tam, czegoś i czegoś i dlatego jest tak, jak jest, ale żebyśmy w tych warunkach działając próbowali Coś zrobić. I... No ale rozumiem, że pielgrzymki będą pewnie tłumnie odwiedzać to miejsce nad Wisłą, które pewnie też dzięki temu bardzo szybko się rozwinie. Ale trudno sobie wyobrazić przedsięwzięcie w naszych czasach organizowane bez internetu bez przejścia tego przedsięwzięcia w jakiejś formie w internet. Mam nadzieję, że Państwo też planują coś więcej niż wizytówkę na stronie internetowej. Zdecydowanie, to znaczy na chwilę obecną mamy stronę, robimy też mamy jakby swoje strony mają projekty, w których jakoś uczestniczymy. Czasem to są, no w naszym przypadku to jest taka dosyć standardowa strona obecnie, tak? ale w przypadku jednego z naszych projektów klubów młodych odkrywców, które koordynujemy, to są takie kluby, które mogą powstawać w, każdych, w każdej ze szkół i owe kluby się spotykają, robią doświadczenia, wspólne projekty, tak? my je wspieramy, dostarczamy know-how. To to jest taki zalążek, to co teraz się dzieje na stronie właśnie Klubów Młodych Odkrywców, to jest taki zalążek portalu społecznościowego, gdzie owe kluby będą się wymieniały dość swoimi doświadczeniami, gdzie będą jakby część aktywności prowadzić także w internecie. Więc to oczywiście jest dla nas naturalne, pracujemy oczywiście przed, przed, nad, nowymi, nad nową stroną, nad, która będzie gotowa na otwarcie centrum i Zdajemy sobie sprawę z tego, że dużą część działań w dzisiejszym świecie można prowadzić za pomocą internetu. I właśnie internetu nie da się pominąć teraz w, żadnych, w żadnym z działań. Że to jest narzędzie po prostu, narzędzie docierania do społeczeństwa i komunikowania się. Nie tylko poprzez właśnie możliwość zakupu biletu przez internet i dowiedzenia się, jakie są godziny otwarcia. Więc no, myślę, że no, teraz może nie możemy mówić jeszcze o konkretach, bo pracujemy nad różnymi rzeczami, ale przed otwarciem centrum planujemy też taki duży portal dla nauczycieli, który ma być e, Pomocą, tak, ma im służyć pomocą w tym, żeby tę wizytę w centrum wykorzystać. To znaczy, żeby nie był to tylko miły czas spędzony w stolicy, dzień wolny od szkoły, ale żeby oni rzeczywiście mogli jak najmocniej wykorzystać później tę wizytę w swojej pracy żeby uczniom to rzeczywiście coś dało, żeby otworzyło głowę, żeby pokazało im możliwości nowe i pomogło zrozumieć jak zrozumieć, na, zrozumieć naukę, zobaczyć jak się tą nauką można zajmować, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, żeby tutaj jakby nie, wchodzi, nie będziemy zastępować szkół, to znaczy nie będziemy prowadzić przynajmniej na chwilę obecną regularnego kursu nie wiem, chemii na przykład, tylko raczej będziemy dawać tym, także tym młodym ludziom lepsze pojęcie, czym to zajmowanie się chemią może być, tak? jak można rozumieć pewne rzeczy. Będziemy zachęcać do stawiania pytań, do szukania, do robienia doświadczeń, do tego, żeby nie, nie uczyć się na pamięć praw różnych naukowych, tylko próbować je zrozumieć, sprawdzić je, zadać także pytania, które mogą być, wydawać nam się absurdalne, ale przecież dzięki temu rozwija się nauka, także ktoś podważa coś i idzie dalej i udowadnia, że no właśnie być może to nie jest do końca tak. Więc wiemy, że dla nauczycieli i generalnie dla szkół chcemy dostarczyć takie porządne wsparcie internetowe, żeby przyjeżdżali do nas i żeby to coś dawało. Już w tej chwili można znaleźć na Facebooku, prawda? Tak. Centrum Nauki tak. Kopernik, można się zapisać. Już w tej chwili nie do fanów, tylko w tej chwili to jest lubię to, zdaje się, tam się troszkę zmienia. Teraz jest taka strona instytucji, bo Facebook też mhm. się rozwija, więc my zaczynaliśmy od takiego profilu, gdzie mieliśmy swoich znajomych, Teraz mamy taką stronę jakby instytucji, gdzie można zostać osobą zainteresowaną właśnie. A strona domowa to kopernik.org.pl? Kopernik.org.pl, tak. I tam są wszystkie informacje o tym, co się u nas aktualnie dzieje. Tam są i zdjęcia z budowy, jeśli ktoś chce śledzić naszą budowę, tam jest też kamera online bardzo chętnie oglądana i budząca zainteresowanie, bo to jednak bardzo przyjemnie jest obejrzeć sobie jak taki duży budynek, nowoczesny bardzo, bo ten, ten budynek wykorzystuje dużo rozwiązań, które dotychczas w Polsce nie były jeszcze stosowane. On jest prosty, elegancki bardzo w formie, no ale właśnie dosyć zaawansowany. Czyli jeszcze raz, żeby podsumować, będziemy się mogli spodziewać, że będziemy mogli obejrzeć wystawy Stałe wystawy, wystawy, które będą się zmieniać, tak? Będziemy mieli też sale wykładowe, czy nie? E, obejrzeć to jest w języku polskim taki problem z tymi wystawami, bo u nas się wystawy ogląda. E, u nas owszem oglądać się też będzie, ale raczej będzie się w tym uczestniczyć. My mamy taką filozofię, że jeśli ktoś chce naprawdę skorzystać, to musi zrobić kilka poczuć, doświadczeń, tak. musi to poczuć, tak, musi w to wejść, więc u nas... Rozumiem, czyli wystawa będzie taka bardziej to interaktywna. To mhm. Tak, ona będzie w interaktywna. Będzie można robić doświadczenia w ramach programu w laboratoriach, bo będziemy mieć też cztery laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne i robotyczne, będzie można wkrótce w przyszłym roku oglądać różne jakby filmy w planetarium. Będzie można, to planetarium będzie też bardzo nowoczesne i ono będzie dawało takie prawdziwe, prawdziwe wrażenie zanurzenia w świecie oglądanym. Rzeczywiście to, to, to niesamowite jest, gdy my mamy takie poczucie, filmy już my opuszcza Amazonskiej i mamy wrażenie, jakbyśmy się to my tam przedzierali przez opuszczę Amazońską. W ramach wystawy będzie też dużo takich dosyć niezwykłych rzeczy, które nie są takimi klasycznymi, nawet interaktywnymi eksponatami, bo tam będzie i teatr robotyczny gdzie właśnie aktorami będą roboty które jakby służą jako takie narzędzie do, do dyskusji czasami bo spektakle mamy już dwa spektakle do teatru robotycznego gdzie owe roboty będą grały i jeden z nich to jest sztuka z Lema no taka gdzie, gdzie rzeczywiście można porozmawiać nawet o filozofii tak, i pomyśleć przy okazji będzie też dużo takich miejsc, gdzie no właśnie w przestrzeni wystawy, gdzie no będzie to coś więcej niż tylko, niż tylko takie eksponaty interaktywne. Będzie u nas też sporo sztuki, co niektórych ciągle zaskakuje, bo w Polsce tradycyjnie uważa się, że z jednej strony jest nauka, z drugiej sztuka i one się absolutnie ze sobą nie kontaktują, nie komunikują. No raczej uważamy, że nauka i sztuka to jest część tej samej kultury. One w współczesnym świecie bardzo często wchodzą w dialog, bardzo często się uzupełniają że e, tam, gdzie czasami, gdzie nauka w chwili obecnej nie może pójść dalej, wchodzi sztuka i odwrotnie, sztuka współczesna bardzo mocno się inspiruje nauką, więc u nas będzie kilkadziesiąt takich instalacji artystycznych, gdzie sztuki nowoczesnej. E, I będą też działania artystyczne prowadzone, różne. Część z nich startuje już wkrótce, e, i będzie nas prowadziła do otwarcia. Będą oczywiście, będzie część konferencyjna, gdzie będą się działy i dyskusje, debaty, gdzie różnego rodzaju wydarzenia, bardziej lub mniej jakby klasyczne. To znaczy, będziemy na pewno szukać takiej formy, żeby przyciągnąć różne grupy ludzi i żeby one miały też poczucie, że rzeczywiście one... W tym takim dialogu, który tam będzie następował, że rzeczywiście one uczestniczą, że nie chcemy na pewno tworzyć takich sytuacji, że z jednej strony jesteśmy my albo naukowcy, którzy chcą przekazać wiedzę społeczeństwu i owo społeczeństwo przychodzi i słucha i ewentualnie zadaje pytania, ale raczej nam chodzi o, o kontakt, o dialog, o to, żeby ten dialog był prowadzony, gdzie wszystkie grupy są uprawnione do wyrażania swoich opinii, do szukania wspólnego, do próby zrozumienia tego, co się dzieje, bo współczesny świat dostarcza nam strasznie dużo informacji i takich wyzwań. Tak? Toczymy debatę, właśnie się nawet nie toczymy. Wszyscy boimy się nie wiem, klonowania, może nie wszyscy, ale duża część ludzi. Tak? Są takie straszaki związane z nauką. Klonowanie, żywność modyfikowana genetycznie, pojawia nam się wulkan, o którym nie wiemy co myśleć, tak? ale pewnie wkrótce też pojawią się jakieś głosy na ten temat, ale bardzo często w ogóle nie wiemy i nie rozumiemy co to znaczy. Tak? Zabieramy często głos, ale nie bardzo... Wiemy, czy ten nasz głos coś znaczy. Tak? Bardzo często jakby gru różne grupy e, mogłyby siąść do dyskusji i podzielić się swoimi uwagami. E, więc, więc nam chodzi raczej o tego typu spotkanie, nie o takie spotkanie, gdzie mamy sobie stół i wykładowców i tutaj publiczność, która tylko pyta. Tak? Tu chodzi o... Taki, centrum Nauki to jest tak naprawdę miejsce spotkania, spotkania różnych światów no i dialogu. Rozmawiamy teraz o tym, jak to ma wyglądać zewnętrznie i co ma być wewnątrz, a chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest to serce, ten silnik. Kto to napędza, kto to organizuje, kto to wymyśla, jak, skąd się biorą pomysły? No, serce aktualnie jest rozczłonkowane, bo e, nasz zespół, który pracuje nad, e, nad koncepcją Centrum, współpracując jeszcze z dużą grupą ludzi e, na zewnątrz, no, zespół obecnie składa się... Podejrzewam z około 100 osób. Mówię podejrzewam, bo od kilku miesięcy bardzo szybko się rozrasta, bo bodajże w ten nowy rok weszliśmy z zespołem 70-osobowym, a w chwili otwarcia ma nas być 140, więc to jest bardzo płynny proces i dynamiczny teraz. Mamy swoje biura w różnych częściach Warszawy, i właściwie tu na Mokotowskiej, na której rozmawiamy, tu obok na Jaworzyńskiej i na Tamce i w Rembertowie, gdzie powstaje część eksponatów, bo mamy też własny taki dział produkcji i eksploatacji i ten zespół jest bardzo różnorodny, bardzo zróżnicowany, są tu zarówno osoby, które opracowują jakby koncepcję danych wydarzeń albo eksponatów, to są czasem osoby z doświadczeniem naukowym, z dorobkiem naukowym, czasem nauczyciele, czasem artyści, czasem dziennikarze naukowi. To jest bardzo jakby zróżnicowana grupa. E ale nad tym, żeby centrum w ogóle powstało, pracują specjaliści z różnych dziedzin, bo to są też i prawnicy i specjaliści od zamówień publicznych, bo jesteśmy instytucją publiczną i i, i, i Specjaliści od nie wiem, promocji, od pisania tekstów, od um, graficy, którzy muszą nadać jakąś formę um, tym pomysłom, które się gdzieś tam two tworzą w głowie osób wymyślających eksponaty. Inżynierowie, którzy też przerabiają to na konkretne rozwiązania. Tak? Stolarze, elektrycy, elektronicy. Menadżerowie też tutaj muszą być jacyś, także to jest bardzo zróżnicowany zespół, gdzie rzeczywiście są ludzie z bardzo różnym doświadczeniem z jednym, tak i którzy jakoś wspólnie to centrum tworzą. Oczywiście współpracuje z nami rada programowa złożona z osób naukowców albo osób zajmujących się popularyzacją nauki. Są tutaj i, i twórcy i pikniku naukowego, i festiwalu nauki, i szanowani naukowcy, i artyści. Tak więc to jest bardzo bardzo duże grono. Oczywiście jak tworzymy eksponaty, też się konsultujemy ze specjalistami w danych dziedzinach. Tworzymy czasem takie zespoły konsultacyjne złożone ze specjalistów i z, i, przepraszam, i z uczelni, i z... Instytucji zajmujących się nie wiem, rozwojem dzieci, psychologami, fizjologami, fizjoterapeutami. Konsultujemy wszystko wszystkie nasze rozwiązania z środowiskami zajmującymi się dostosowaniem jakby budynków do, do potrzeb osób niepełnosprawnych, z osobami z różnymi stopniami niepełnosprawności, różnymi rodzajami, więc ten stuosobowy obecnie zespół, no jakby to jest chyba to serce, ale to serce też tak... Trochę jest szersze, no bo rzeczywiście współpracujemy tu z dużą grupą ludzi. No i myślę, że to, co jest bardzo ciekawe, to ta różnorodność, tak, różnorodność y, osób, które są zaangażowane w tworzenie. Czy dzięki temu też te nasze eksponaty mogą być zrozumiałe dla różnych ludzi, bo, bo, bo różne osoby nad nimi pracują. Także. To może spytam inaczej. Kogo brakuje w takim razie? Czy kogoś brakuje w ogóle w zespole? Czy szukacie kontaktu z jakąś grupą czy z jakimiś ludźmi, którzy mogliby coś dla Was zrobić? Czy Jeśli szukamy kontaktu, to zwykle pewnie go znajdujemy, bo w dzisiejszym świecie to nie jest trudne i rzeczywiście z różnymi grupami się konsultujemy, bo, bo no, korzystamy bardzo z dorobku wiedzy innych, innych osób. Także Ogłoszenia, bo rzeczywiście szukamy różnych osób sukcesywnie, tak, ten, ten, ten proces tworzenia zespołu trwa. One się pojawiają na bieżąco na stronie internetowej wszystkie ogłoszenia o pracę. Więc nie pamiętam, kogo szukamy teraz, bo one się dosyć szybko zmieniają. Ale no, warto tam zaglądać, jeśli się ma poczucie, że, że, że można się swoim doświadczeniem przy tworzeniu centrum podzielić. A czy pomysły też można Wam jakoś przekazać? Kto, do kogo docierać? Na przykład, nie wiem, no, słuchają nas nauczyciele również, którzy mm -hmm. mają własne pomysły na doświadczenie, na przykład, które już mm -hmm. robią od wielu lat. I jest mi na stronie się. część poświęcona nauczycielom cała, więc ja bym najpierw kierowała tam, bo nauczyciele to jest dla nas bardzo ważna grupa, z którą będziemy pracować, tam jest też kontakt dla nauczycieli. Pomysły oczywiście są zawsze bardzo cenne. Znaczy pomysły na, na to, co się znajdzie w centrum, już teraz nie bardzo możemy je zrealizować przy otwarciu budynku. Ale jeśli chodzi o aktywności różne dla nauczycieli, to oczywiście jesteśmy bardzo otwarci, nam zależy. Współpracujemy ze środowiskiem, współpracujemy z samymi nauczycielami, bo to oni wiedzą, czego oni tak naprawdę potrzebują. Mamy taką metodę, że nie wymyślamy sami w zaciszu gabinetów. Już abstrahuję od tego, że część z nas ma duże doświadczenie też nauczycielskie, ale się współpracujemy z różnymi środowiskami, bo zależy nam na tym, żeby dobrze trafiać w ich potrzeby. To, co jest też pewnie ważne i ciekawe, bo ta grupa pracowników centrów to jedno, a drugo, drugie to jest duża grupa animatorów, czyli takich osób, które pracują w przestrzeni wystawy pracują przy różnych wydarzeniach, jeżdżą z wystawą eksperymentu i, i oni ich, ich zadaniem jest y, zachęca, zachęcanie ludzi do przeprowadzania doświadczeń, y, służenie odpowiedziami, podpowiedziami. Y, możliwością rozmowy z, z nimi, pogłębiania jakichś tematów, oni także robią pokazy naukowe i, i różne takie, uczestniczą w różnych wydarzeniach, które my organizujemy I to jest też grupa obecnie około 60 osób, głównie młodych, bo to są najczęściej studenci, absolwenci, osoby, które niedawno skończyły studia, specjaliści bardzo różnych dziedzin i oni pracują u nas na różnych zasadach. To jest część też grup, grupa tutaj wolontariuszy, grupa zatrudnionych na, na takich bardziej luźnych zasadach. I, o, i, i jakby to, to, ta grupa też nam się będzie powiększać. W maju planujemy nabór na około 60 animatorów, dużą rekrutację i tutaj zapraszamy takich ludzi, którzy Lubią opowiadać o nauce, umieją w sposób jasny i prosty się komunikować. Lubią pracę z ludźmi, bo to jest oczywiście ciągle praca z ludźmi. Lubią występować na scenie, lubią coś tłumaczyć i umieją to zrobić. Mają też pasję, bo to jest zawsze ważne, żeby móc się pasją dzielić, móc te swoje pasje poszerzać. Wiemy z doświadczenia, bo z animatorami pracujemy też już od ponad 4 lat, że to jest dobre miejsce, żeby... I z tą pasją się dzielić, i żeby poznać siebie, zobaczyć, na ile chce się pracować przy popularyzowaniu nauki, przy komunikacji naukowej. A czy był jakiś wzór, którego, który był jak gdyby u podstaw pomysłu, założenia takiego centrum? Bo wiem, że w Europie istnieją takie centra właśnie naukowe, znaczy nauki dla, dla publiczności, żeby mogli sobie po prostu ludzie przyjść, zobaczyć, jak coś działa, prawda? Tak, o wzorze bezpośrednim trudno mówić, ale generalnie w Europie, w ogóle na świecie, w środowisku centrów nauki panuje dosyć niezwykła atmosfera, bo centra nauki współpracują ze sobą bardzo ściśle i bardzo wspierają nowe inicjatywy. W Europie działa takie stowarzyszenie Europejskich Centrów Nauki, EXCITE to jest taki skrót, które po pierwsze co roku spotykają się wszystkie, wszystkie przedstawiciele wszystkich centrów i wspólnie debatują, zastanawiają się, pokazują swoje dobre praktyki, wymieniają się... No, szukają nowych wspólnych rozwiązań. To jest taka wielka konferencja na tysiąc osób, którą notabene my zresztą w przyszłym roku będziemy organizować, bo Centra Nauki są strasznie ciekawe, jak, to nasze, jak to, to, co w Warszawie zostało zbudowane. No ale też to, to stowarzyszenie Excite umożliwia jakby docieranie do różnych centrów i też prowadzi takie zajęcia dla, dla inicjatyw. Po, po, dostarcza wiedzy, jak jak się zabrać za budowanie takiego centrum? Na czym polega Centrum Nauki? Jakie są niebezpieczeństwa? Na czym się potknęły inne instytucje? Jak uniknąć tych błędów? I my od właściwie zanim jeszcze Centrum powstało, nasza dyrekcja, osoby pracujące nad koncepcją Centrum bardzo dużo jeździły i, i zbierały doświadczenia, uczestniczyły w różnych szkoleniach i rzeczywiście te ten wzorzec tak gdzieś tam poznawały, poznawały dobre praktyki wiedziały na czym, jakby co chcemy wziąć, co nie, nie do końca będzie do nas pasowało, więc tutaj doświadczenie Centrów Nauki bardzo dużo wniosło do, do, do naszego projektu. Dzięki temu, że poznaliśmy i mocne i słabe strony innych centrów, że do, dowiedzieliśmy się, na czym to wszystko polega, to mogliśmy opracować też własną koncepcję, bo ten projekt, nasz projekt jest bardzo autorski, także tam jest dużo e, Rozwiązań, które jeszcze w centrach są niestosowane w innych centrach. Czyli u nas pojawia się na przykład bardzo silnie humanistyka i nauki społeczne, a to jest coś, co jest dosyć nowe w ogóle w podejściu do centrów, bo dotychczas głównie pokazywano fizykę, matematykę, chemię to jest najprostsze do takiego doświadczalnego wyjaśniania że u nas jest dużo eksponatów artystycznych, że my kult... jakby wpisujemy się w taką bardzo szeroką kulturę, że szukamy nowych form, że na przykład jedna z naszych wystaw będzie zbudowana jako gra fabularna, tak? gdzie osoba zwiedzająca jakby wciela się w pomocnika detektywa i próbuje rozwiązać kryminalną zagadkę I żeby ją rozwiązać musi ileś doświadczeń z zakresu optyki przeprowadzić. To wszystko jest też trochę takim naszym Mam nadzieję trochę wkładem w rozwój idei Centrów Nauki, bo, bo, bo to wszystko jest gdzieś w centrach dyskutowane. My wyciągamy z tego wnioski, uczestniczymy w tych debatach i, i, i możemy coś od siebie zaproponować, więc ta nasza koncepcja jest autorska. Ale bardzo jakby u podstaw leży doświadczenie w ogóle centrów nauki europejskich i światowych. Ja muszę tak już, bo to, dla mnie to było zaskakujące, że to jest takie środowisko i jak widzę, że ludzie, którzy do nas przychodzą i żeby się czegoś dowiedzieć jadą do innych centrów, które już istnieją i mają doświadczenie i ich takim i moim kiedyś takim zdziwieniem jest to, ale oni wszyscy są tacy życzliwi, oni tak chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Oni mówią nie tylko o swoich sukcesach, ale potrafią też opowiadać o porażkach, tak? Mówiąc wy tak nie róbcie. To rzeczywiście jest taka dosyć niezwykła współpraca, gdzie, gdzie rzeczywiście to stowarzyszenie Excite nie jest takim martwym tworem, gdzie się tam co roku spotyka na nudnej konferencji, bo tak wypada. Ale to jest rzeczywiście środowisko takie bardzo twórcze. Gdzie, gdzie na styku tych różnych centrów tworzą się nowe rzeczy. Więc my jesteśmy jak najbardziej częścią te, te, tego społeczeństwa europejskiego. Um, I no właśnie za rok organizujemy tutaj u nas dużą konferencję. Przy, przyjadą właściwie twórcy centrów z, całej, z całego świata, no bo to nie jest tylko Europa, bo to też na, na te konferencje Excite przyjeżdżają ludzie z obu Ameryk i z Azji, tak, gdzie się te centra bardzo silnie rozwijają, i z Afryki. Więc no, ja tu zapraszam do obserwowania tego, bo warto się przyjrzeć, jak to stowarzyszenie EXCITE działa, że właściwie zamiast konkurować współpracujemy i wszyscy się z tego cieszymy, wszyscy mamy dobre, jakby wszyscy potrafimy coś wyciągnąć dla siebie. My tutaj w Polsce próbujemy, właściwie samo się trochę wytworzyło, małe środowisko, ale jak na Polskę bardzo duże, że okazuje się, że w Polsce takich centrów, małych wystaw interaktywnych albo jakichś aktywności związanych z centrami nauki jest trochę, to znaczy jest ponad 20. Niektóre centra, one są oczywiście mniejsze trochę niż nasze centrum, niektóre już działają, na przykład w Gdyni bardzo dobre centrum nauki, eksperyment. W Krakowie ogród doświadczeń, taki zewnętrzny. Niektóre się dopiero tworzą. W różnych miejscach są też wystawy takie interaktywne, które są takim też miejscem ściągającym duże grupy ludzi. I tak jak już powiedziałam, tych centrów jest około 20. No i one też ze sobą współpracują. Właściwie od ze trzy, pierwszy raz spotkały się ponad 3 lata temu, bo postanowiliśmy sprawdzić, bo nam też potrzebne jest jakieś takie środowisko, gdzie będziemy mogli się wymieniać doświadczeniami i e, dzielić się kto już co zrobił, żebyśmy nie musieli wyważać otwartych drzwi i też, też wspólnie coś tworzyć. Okazało się, że tych centrów jest aż tyle i od tamtej pory one właściwie spotykały się co roku, a w międzyczasie już teraz widzę, że potworzyły się wspólne projekty, jakieś regionalne albo tematyczne, tak? że rzeczywiście tutaj część tych centrów dopiero jest w powijakach, ale widać, że też te centra chcą się dzielić doświadczeniem i wspierać te nowe inicjatywy. Tak? Nie traktujemy się wzajemnie jako konkurencja, ale raczej jako możliwości współpracy, jako tak mówiąc językiem, takim bardziej urzędowym, jako takie poszerzenie rynku. także Ludzie, którzy zobaczą Centrum Nauki w Gdyni, im się tam spodoba. Jak przyjadą do Warszawy, to na pewno chcieli przyjść do Centrum Nauki Kopernik, a jak pojadą do Krakowa, na pewno pójdą do Ogrodu Doświadczeń. Będą wiedzieli, jak fascynujące to są miejsca. No to świetnie. Pozostaje nam tylko zaprosić na razie na stronę www.kopernik.org.pl. Do grupy na Facebooku również i już we wrześniu, tak? Do centrum tutaj nad Wisłę, żeby uczestniczyć w otwarciu, bo to będzie chyba jakieś wydarzenie, tak? To będzie duże wydarzenie. Wkrótce będziemy zdradzać szczegóły i ja też zapraszam na tę stronę pod koniec kwietnia, na początku maja na stronę naszą w kopernik.pl, bo wkrótce rozpocznie się taki cykl różnych myślę, ciekawych, dosyć nietypowych wydarzeń, które już teraz będą nas do centrum zapraszały i warto w nich uczestniczyć. Brzmi bardzo interesująco. Na pewno będzie.